W lutym 1939 roku odbyła się w Kownie kolejna konferencja ministrów spraw zagranicznych państw bałtyckich. Prasa kowieńska i ryska opisały przebieg konferencji jako wielki sukces polityczny i zacieśnienie współpracy między trzema państwami bałtyckimi. Generał Rasztikis wyjeżdżał do Rygi, stolicy Łotwy, aby wizytować generała Balodisa, oraz do Tallina, stolicy Estonii, aby złożyć wizytę generałowi Laidonerowi. Istotnym celem tych wizyt, jak mnie informowano, było uzgodnienie stanowiska z Łotwą i Estonią pod względem polityczno-wojskowym. Mam wiadomości, że na konferencji bałtyckiej w Kownie największe trudności czyniła Estonia, która ma nieco odmienne poglądy na sytuację polityczną i raczej skłania się ku Niemcom. Litwini i Łotysze ratowali jak mogli położenie, a nawet wyjazd generała Rasztikisa do Estonii był spowodowany potrzebą cementowania poglądów. W litewskiej Kłajpedzie bardzo niespokojnie. Niemcy kłajpedzcy zachowują się coraz bardziej prowokacyjnie w stosunku do władz litewskich. Krążą w kownie wiadomości, że już rozpoczęły się bezpośrednie rozmowy niemiecko-litewskie w sprawie Kłajpedy. W Berlinie prowadzi je poseł litewski Szkirpa, przeniesiony na to stanowisko z Warszawy. W Kownie pertraktuje z Litwinami poseł niemiecki Ceolin i atasze wojskowy pułkownik Just. 12 marca Zbliżająca się rocznica mego pobytu w Litwie przyniosła w dniu 10 marca 1939 roku doniosłe wydarzenie które nadaje nowy bieg stosunkom między Litwą a Polską. Generał Rasztikis, naczelny wódz Wojska Litewskiego, w rozmowie ze mną w cztery oczy, u mnie w domu, złożył oświadczenie o konieczności natychmiastowego porozumienia wojskowego między Litwą a Polską w obliczu zagrożenia niemieckiego. Jednocześnie wyraził on życzenie złożenia wizyty w Warszawie celem przedstawienia swych poglądów marszałkowi Śmigłemu Rydzowi i nawiązania osobistego kontaktu z polskimi wyższymi władzami wojskowymi, m.in. generałem Stachiewiczem, szefem sztabu głównego. Wydawaliśmy tego dnia obiad na cześć generała Rasztikisa i jego małżonki. Gośćmi naszymi byli tylko Litwini, generałowie Czernius, Gierulaitis, Nagewicius. Adamkiewiczius i pułkownik Duluxnys, no i oczywiście minister Harwat, wszyscy z małżonkami, oprócz jednego generała Adamkiewicziusa, który zdaje się był kawalerem. Gierulaitis, brat czy kuzyn tegoż, pułkownik dyplomowany, Witold Gierulewicz, oficer Wojska Polskiego, pełnił służbę jako dowódca szóstego Pułku Strzelców Konnych w żółkwi. Po skończonym obiedzie generał Rasztiki zaproponował mi poufną rozmowę w moim gabinecie, w czasie której wyraził chęć złożenia wizyty w Warszawie. Przyjąłem to z ledwo ukrywanym, radosnym wzruszeniem i zapewniłem generała, że cała Polska powita go z radością i owacjami oraz że natychmiast przekaże jego słowa mojemu sztabowi i marszałkowi śmigłemu Rydzowi. Generał Rasztikis powrócił do salonu, podszedł do ministra Harwata i powtórzył mu... W mojej obecności to samo. Poseł Harwat nie mógł ukryć przyjemnego zaskoczenia. Było to wszak niecodzienne zdarzenie wobec dwudziestoletniej przerwy w stosunkach między Polską a Litwą, zwłaszcza wobec sposobu, w jaki stosunki te były nawiązane. Z rozmowy mojej z generałem Rasztykisem wynikało, że przyjął on, a być może również Łotwa i Estonia, koncepcję sojuszu wojskowego trzech państw bałtyckich w oparciu o sojusz wojskowo-polityczny z Polską, z nieodzowną gwarancją tego porozumienia przez mocarstwa zachodnie i Rosję sowiecką. Oświadczenia generała przyjąłem jako odpowiedź na moje sugestie zgłoszone w grudniu 1938 roku pułkownikowi Dulksnysowi. W sytuacji obecnej niezbędne jest, aby ta wizyta nastąpiła możliwie jak najwcześniej. Odpowiednio też przedstawiłem sprawę szefowi sztabu głównego, generałowi Stachiewiczowi. W raporcie swoim poruszyłem raz jeszcze całość problemu państw bałtyckich, propozycję sowieckiego sztabu generalnego i pilną potrzebę przygotowania naszego północnego skrzydła do wspólnie ewentualnej obrony przed agresją Niemiec. Nie omyliłem się w moich pierwotnych sądach co do osoby, indywidualności i charakteru generała Rasztikisa. Jest on człowiekiem o jasnej decyzji i prostym ujęciu sprawy, przede wszystkim jest szczery jako żołnierz i konsekwentny w działaniu. Od początku nawiązania stosunków widziałem, że gdy raz powiedział, wolę z nolens będziemy z Polską, zorientowany był na Polskę i pozostał temu wierny. Bądź co bądź stanowi to wyjątek pomiędzy litewskimi mężami stanu, a więc generał Rasztikis powinien znaleźć w Polsce naprawdę godne przyjęcie. Decyzja tej wizyty jest bez żadnej wątpliwości decyzją polityczną rządu litewskiego i dlatego zasługuje na większą uwagę. Rząd litewski wobec wyraźnego zagrożenia Kłajpedy zdecydował się, zdaje się, na bardziej stanowczą politykę względem Niemiec. Przypuszczam, że będzie nawet skłonny do przyjęcia planu sojuszu polsko-litewskiego gwarantowanego przez zachodnie mocarstwa oraz praktycznie popartego przez sojusz z Rosją Sowiecką. Mam natomiast spóźnione co prawda obawy, czy w ten sposób ocenia położenie polityczne w Europie nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych i nasz sztab główny. Szef sztabu głównego, generał Stachiewicz, dotychczas nie odpowiedział ani słowem na szereg raportów z propozycjami złożonymi na moje ręce w grudniu 1938 roku przez atasze wojskowego Rosji Sowieckiej i atasze wojskowego Łotwy i obecnie powtórzonymi mi przez generała Rasztykisa. Nie wiem sam, co mam o tym sądzić, chyba że odpowiedź uzyska generał Rasztikis osobiście podczas swego pobytu w Warszawie. 18 marca Potwierdzenia wzrostu antyniemieckich nastrojów na Litwie nadchodzą ze wszystkich stron. Społeczeństwo kowieńskie, inteligencja, jest wrogie Niemcom. Im bliżej Kłajpedy, tym więcej jawnej niechęci ku Niemcom. W samej Kłajpedzie jest wyraźna nienawiść do Niemców ze strony litewskich studentów, żołnierzy i społeczeństwa. Szaulisi pytają rzekomo, kiedy będzie można zrobić porządek z Niemcami w Kłajpedzie. Naprawdę, sami Niemcy otrzeźwieli Litwinów z zapędów w ich stronę. Teraz mówi się coraz chętniej i coraz głośniej o potrzebie drugiego Grunwaldu. Ciekawe rzeczy opowiadał mi pułkownik dyplomowany Zdzisław Dzisław Chrząstowski. Który jest tu na urlopie u swoich krewnych, pochodzi bowiem z kowieńszczyzny, Twierdzi on, że już nastąpił przełom w psychice litewskiej, jeżeli chodzi o urazy antypolskie. Wydaje mi się jednak, że to stwierdzenie nie jest zupełnie ścisłe, chociaż góra społeczeństwa Litwy zaczyna się rzeczywiście przestawiać na polski tor. Nowe awantury w Czechosłowacji. Słowacja ogłosiła dzisiaj swą niezależność od Czech. Jest to oczywiście nonsens, bo cóż Słowacy posiadają, aby tę niepodległość móc utrzymać? Czyżby poszli na pasku Niemiec? Zobaczymy, co na to powie Rosja. Wojska niemieckie zajęły Czechosłowację Niemcy pod wodzą Hitlera nadają jednak wyraźnie tempo wydarzeniom politycznym w Europie. Zaledwie po upływie kilku miesięcy świat cały został znowu wstrząśnięty niemieckim faktem dokonanym. 15 marca 1939 roku, ku wiecznej hańbie gwarantów Traktatu Wersalskiego i założycieli Ligi Narodów i w pewnym stopniu naszej, wojska niemieckie zajęły całe terytorium Czechosłowacji. Oporu żadnego nie było zupełnie. Czesi w osobie swojego prezydenta Hachy skapitulowali, przyjmując protektorat Rzeszy nad Czechosłowacją. Natomiast Słowacja pozostała nominalnie niezależnym państwem, być może jako przedmiot dalszych przetargów niemieckich, a Ruś Zakarpacka została, jednocześnie z działaniami wojsk niemieckich w Czechach, zajęta przez wojska węgierskie. Dało to Polsce tak gorąco upragnioną, wspólną granicę z Węgrami, ale w jakich okolicznościach? W Kownie zapanowało między dyplomatami wielkie zamieszanie, bliskie prawdziwej panice. Daje się nawet słyszeć głosy oburzenia, że Czesi się nie bili, że nie stawiali żadnego oporu Niemcom. Głosy te rozlegają się nawet ze strony tych, którzy zaledwie kilka miesięcy temu przyglądali się z całym spokojem, a raczej z cynizmem likwidacji państwa Czechosłowackiego przez Niemcy, Węgry i Polskę. Zajęcie przez Niemców, Czech i Moraw stanowi bezpośrednie następstwo wydarzeń w Nadrenii w roku 1936, zbrojenia niemieckie i układów w Monachium w jesieni 1938 roku. Czesi będąc już okrojeni, nie posiadając umocnień w Sudetach i będąc faktycznie sami wobec Niemców, nie byli w stanie stawić zbrojnego oporu. Polacy najprawdopodobniej, bez względu na konsekwencje, stawiliby rozpaczliwy opór Niemcom, walcząc już tylko o swój honor. Nasi bliscy kuzyni Czesi zapatrują się nieco inaczej na tego rodzaju problemy. Rozumieją oni, że dla narodu liczącego 16 milionów Czechów i Słowaków walka samotrzeć z 70-milionowymi Niemcami jest niepodobieństwem. Rozumują oni i kalkulują zupełnie na zimno i, co więcej, patrzą daleko w przyszłość. Po stwierdzeniu, że w obecnej sytuacji działając sami nie posiadają najmniejszych szans, postąpili według decyzji prezydenta Hachy, ratując się przed katastrofą. Jednocześnie jednak wiadomo, że były prezydent Czechosłowacji, Benesz, z małą grupą polityczną i wojskową, opuścił na czas Pragę i udał się do Paryża czy też Londynu. Dla Polski ogólna sytuacja polityczna w Europie w związku z wydarzeniami w Czechosłowacji mało się zmieniła w porównaniu z jesienią 1938 roku, kiedy nie stanęliśmy zdecydowanie po stronie Czechosłowacji, ale poszliśmy przeciwko niej. Obecnie stoi przed nami pytanie, czy sprawdzą się nadzieje i przewidywania polskiego kierownictwa politycznego ministra Beka, że po rozbiorze i po zaborze Czechosłowacji Niemcy powstrzymają się od dalszej agresji we wschodniej Europie i nie uderzą na Polskę. Pod względem wojskowym, strategicznym, położenie Polski po zajęciu przez Niemcy całej Czechosłowacji, a zwłaszcza po wejściu ich na graniczącą z Polską Słowację, bardzo poważnie się pogorszyło. Obecność sił niemieckich na terytorium Czechosłowacji, a zwłaszcza Słowacji, stanowi dla Polski bezpośrednie zagrożenie. Polskie południowe skrzydło Obszary Górnego Śląska i Krakowa, dotychczas osłonięte przez Czechosłowację, staje się skrzydłem niebezpiecznym, otwartym i poważnie zagrożonym przez Niemcy. Obszar Śląska i Krakowa został obecnie zagrożony również i od południa przez przełęcze Beskidów od strony Słowacji. Powstało to groźne niebezpieczeństwo, o którym mówiłem pułkownikowi Wilochowi, gdy mu oddawałem odcinek Armii Śląsk przed rokiem. Wreszcie, zajęcie przez Niemcy Czechosłowacji na pewno wpłynie hamująco na zamiary zbrojne naszych sąsiadów północnych, państw bałtyckich, a Litwy z pewnością. Prasa i komunikaty oficjalne z Warszawy wyraźnie nadrabiają miną, mówią, że dotychczas interes Polski jest przez Niemcy respektowany, czego dowodem ma być oddanie Rusi zakarpackiej Węgrom i w konsekwencji wspólna granica polsko-węgierska. W Kownie Litwini mówią otwarcie, że kanclerz Hitler zaproponował ministrowi Urbrzysowi, przebywającemu od kilku dni w Berlinie, dobrowolne wyrzeczenie się Kłajpedy i zgodę na wkroczenie wojsk niemieckich w zamian za ofiarowany Litwie protektorat polityczny i gospodarczy. Rozmawiałem ostatnio na te tematy z pułkownikiem Dulksnysem i Deglawsem. Przede wszystkim każdy z nich dopytywał się, jak stoją sprawy Niemców w Warszawie. Jak tam oceniane jest położenie wobec zagarnięcia Czechosłowacji? Pułkownik Dulksnes nie starał się ukryć swojego silnego podniecenia wypadkami w Czechosłowacji i narastającymi w Kłajpedzie. Jest on gorącym patriotą litewskim i znać po nim, ile kosztują go przeżywane przejścia i poczucie niebezpieczeństwa grożącego jego ojczyźnie. Ma mnie odparte uczucie, że patrzy on na mnie, wyczuwam to z jego spojrzenia, jako na tego, który mógłby pomóc Litwie w obronie przeciw Niemcom. Strasznie to jest przykre, ale Polska sama niewiele może być pomocna Litwie. Pułkownik Dulksnys mówił mi, że wierzy, iż w potrzebie Litwa będzie broniła do ostatka swojej niepodległości. Słowa bez pokrycia. Zdaje się, że chodzi o to, abym przesłał je do Warszawy. Otrzymałem depeszę szyfrową od generała Stachiewicza z dość dziwnym zapytaniem. Czy w razie decyzji politycznej rządu litewskiego, zmierzającej do bliższego porozumienia z Polską, Związek Szaulisów Litewskich będzie respektował podobną decyzję i czy poprze ją na równi z wojskiem litewskim? Pytanie to stanowiło z pewnością częściową odpowiedź na moje raporty w szczególności na ostatni raport o propozycji przyjazdu generała Rasztikisa do Warszawy. Analogicznie Litwini mogliby zapytać swego atasza wojskowego w Warszawie, czy jakaś decyzja polityczna polskiego rządu będzie respektowana przez Związek Strzelecki. Odpowiedziałem więc, że nie widzę żadnych trudności ze strony Związku Szaulisów Litewskich, ponieważ jest on częścią składową wojska litewskiego i podlega poprzez sztab litewski rządowi w dużo większym stopniu aniżeli Polski Związek Strzelecki. Zajęcie Kłajpedy przez Niemców 24 marca 21 marca 1939 roku Niemcy zajęli litewską Kłajpedę, przywracając miastu niemiecką nazwę Memel. Kanclerz Hitler Osobiście brał udział w ceremonii wkroczenia do miasta wojsk niemieckich. Szczegóły tego wydarzenia opowiadał nam w kownie polski konsul w Kłajpedzie, pan Weyers. Była to stereotypowa inscenizacja przygotowana na miejscu przez kłajpeckich Niemców. Hitler przemawiał, jeszcze jedna część Wielkiej Rzeszy Niemieckiej zostaje z powrotem włączona do swej macierzy. Odbyła się defilada wojskowa niemieckiego... A na redzie w porcie Memel stał na kotwicy krążownik niemieckiej marynarki wojennej, na którym przybył Hitler ze świtą i kilka innych pomniejszych okrętów wojennych. Wojsko litewskie, ósmy pułk piechoty z dywizjonem artylerii polowej i liczne bataliony szaulisów poprzedniego dnia wycofało się bez żadnego oporu. Zajęcie kłajpedy przez Niemców... W kilka dni po zaborze Czechosłowacji powinno już chyba ostatecznie otworzyć oczy wszystkim w Europie i na całym świecie na agresywne zamiary Niemiec. Polska wydaje się teraz być najbliższym następnym celem niemieckiej agresji w Europie. Zaczynam się po prostu gubić w ocenie sytuacji, przyznaję się do tego i zaczynam nie rozumieć, do czego właściwie zmierza nasza polityka zagraniczna. W okresie zeszłorocznej jesiennej... Naszej akcji przeciwko Czechosłowacji na Zaolziu wszystkie pozory wskazywały na to, że działamy równolegle i w porozumieniu z Niemcami. W ciągu zimy 1938-1939 nastąpiły ze strony polskiej posunięcia, które wskazywałyby, że tak jednak nie jest poprawa stosunków z Rosją sowiecką. Antyniemieckie wywiady ministra Beka, w sprawie Kłajpedy i wreszcie ostatnia wypowiedź pułkownika Pełczyńskiego o niemieckim atasze wojskowym w Kownie, gdzie jesteśmy, czy z Niemcami, czy z Rosją, Polska jest za słaba, aby mogła samodzielnie stawić czoło niemieckiemu uderzeniu. A może w tym tkwi ciągle idea BKO trzeciej Europie? Byłoby to nielogiczne, bo do stworzenia potężnej przygrody oddzielającej Rosję od Niemiec nigdy nie dojdzie. Zresztą fundamentalny kamień w tym bloku, Czechosłowacja, właśnie został przez Niemców teraz rozbity. Wolens Nolens, używając powiedzenia generała Rasztikisa, Polska musi iść razem z Rosją lub Niemcami, innej rady nie ma. Osobiście wolałbym z Rosją. Odebranie Kłajpedy połączyli Niemcy z narzuceniem paktu o nieagresji Litwie, która ten pakt podpisała. Układ zakazuje Litwie pod surowymi rygorami wiązania się w ewentualnych umowach z trzecimi państwami jakimikolwiek klauzulami wojskowymi. Identyczne układy będą w najbliższych dniach zawarte z Estonią i Łotwą. W imieniu Litwy podpisał już ten układ w Berlinie minister Urprzys. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pakty o nieagresji podpisane przez państwa bałtyckie z Niemcami są wymierzone przeciwko Polsce i Rosji sowieckiej. Czyżby miała to być niemiecka odpowiedź na krążące wiadomości o próbach zorganizowania sojuszu państw bałtyckich z Polską, a być może i z Rosją sowiecką? Minister Harwat, podobnie jak i ja, mówi, że zupełnie przestał orientować się w działaniach polskiej polityki zagranicznej. Wyraża nawet pewien rodzaj pretensji pod adresem Sztabu Głównego w Warszawie, twierdząc stanowczo, że to sztab wpływa w Polsce na politykę zagraniczną i pcha do naprężenia sytuacji, co może nam grozić wojną z Niemcami. Minister Harwat twierdzi, że posiada wiarygodne prywatne informacje z Warszawy, że Niemcy wysunęli ostatnio w stosunku do Polski jakieś żądania i że w związku z tym panuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nastrój wielkiego niepokoju. Szczególnie, mówił pan Harwat, źle się czują wszyscy zwolennicy kursu proniemieckiego z ministrem Beckiem i dyrektorem Kobylańskim na czele, opierający się na wierze w dobrą wolę Hitlera względem Polski. Minister Beck informował mnie pan Harwat, ma niebawem wyjechać do Paryża i do Londynu na doniosłe rokowania. Okrycie tajemnicą działalności polskiego MSZ i sztabu głównego jest w zasadzie rzeczą naturalną i może nawet słuszną, nawet gdy chodzi o informowanie placówek dyplomatycznych. Niemniej jesteśmy tu w Kownie w zupełnej nieświadomości. Dosłownie nic nie wiemy o sytuacji politycznej. Zmuszeni jesteśmy do poruszania się po omacku bez żadnych instrukcji, wyznaczając sami sobie zadania do wykonania. Zastanawia nas całkowity spokój w Gdańsku. Żadnych antypolskich demonstracji z okazji wyzwolenia Kłajpedy. Zastanawia nas również powstanie dziwolonga politycznego pod nazwą państwa słowackiego, z którym Warszawa, jak słychać, prowadzi jakieś podejrzane kombinacje, sidor i przyjmuje poselstwo słowackie, likwidując zarazem poselstwo czechosłowackie. Obawy moje pod tym względem usunął w pewnym stopniu przynajmniej ostatni komunikat oddziału drugiego sztabu głównego o położeniu w Niemczech, w którym powiedziano wyraźnie, że Niemcy już robią koniec marca 1939 roku przygotowania do uderzenia na Polskę. Była to pierwsza tego rodzaju ocena Polskiego Sztabu Głównego wypowiedziana od roku 1934. Ostatnio miałem szereg spotkań z atasze wojskowymi Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, którzy zjechali z Rygi do Kowna celem bezpośredniej obserwacji wydarzeń związanych z Kłajpedą. Wszyscy spędzili po kilka dni w Kownie, wyjeżdżając również i w kierunku Kłajpedy. Rozmowy moje z Atasze angielskim i francuskim nie dały mi wiele nadziei na zdecydowane stanowisko zachodnich mocarstw w stosunku do Niemiec. Obaj oni nie oceniali położenia jako grożącego wojną z Niemcami jeszcze w tym roku. Twierdzili zgodnie, że Hitler zatrzyma się na Czechosłowacji i nie zaryzykuje wojny nawet przeciwko Polsce, nie mówiąc już o wojnie z zachodnimi mocarstwami, zwłaszcza z Imperium Brytyjskim. Zaobserwowałem zarazem, że obaj i Anglik, i Francuz zachowywali się z pewną nieufnością wobec Polski. Wyczułem, że pamiętają dobrze zeszłoroczne wydarzenia na Zaolsiu naszą reakcję przeciwko Czechosłowacji, ale konferencja w Monachium to przecież jest ich własne dzieło. Hitler podpisał wszak umowę monachijską z Chamberlainem i Deledierem, Anglik, pułkownik Weil z właściwą jego narodowi pseudonaiwnością, a w gruncie rzeczy złośliwie zapytał, czym należy tłumaczyć, że Niemcy dotychczas nie poruszają sprawy Gdańska i zachowują się tam tak spokojnie. Major Günther, atasze wojskowy Stanów Zjednoczonych, zachowywał milczenie Sfinksa i tylko słuchał. Nabrałem przekonania po tych rozmowach, że nasze związki z Anglią w sprawach obrony przeciw Niemcom są jeszcze wciąż bardzo luźne i bardzo płynne i że, jak poprzednio, podejrzewają tam Polskę o z Berlinem. Mam wrażenie, że kurtyna idzie do góry i odsłania się obraz dotychczas nieznanej nam zupełnie sceny. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło notę niemiecką do rządu polskiego, w której rząd niemiecki, w sposób dość kurtuazyjny wysuwa trzy żądania. Włączenia Gdańska bezzwłocznie do Rzeszy Niemieckiej, oddania Niemcom Bogumina na Zaolsiu i zgodę Polski na eksterytorialną autostradę łączącą Prusy Wschodnie z Rzeszą poprzez nasze Pomorze. Tczew, Starogard, Chojnice. Odpowiedzi naszego rządu nie podano, natomiast powiadomiono o zarządzeniu częściowej mobilizacji Korpusu II i 9 Lublin i Brześć nad Bugiem oraz o odrzuceniu żądań co do Bogumina i autostrady z wyrażeniem zgody na bezpośrednie rokowania w sprawie Gdańska. Jednocześnie z tymi wiadomościami nastąpiły zmiany w stanowisku Wielkiej Brytanii. Premier Chamberlain w parlamencie postawił mocno sprawę utrzymania pokoju w środkowo-wschodniej Europie, zapowiadając, że w przypadku napadu niemieckiego na Polskę Wielka Brytania całą swoją potęgą stanie w naszej obronie. Ze strony Francji jak dotąd nie nastąpiło żadne oświadczenie. Hitler zareagował prawie natychmiast na słowo brytyjskiego premiera. W mowie swojej oświadczył, że zajęcie Austrii i Czechosłowacji było dla Niemiec koniecznością w celu gospodarczego zabezpieczenia się i nie ma on zamiarów dalszej agresji. W mowie tej nie było żadnej wzmianki bezpośrednio o Polsce, natomiast były niezmiernie ważne aluzje o państwach-satelitach, które dojrzewają pod obcą opieką, aby w odpowiednim momencie uderzyć na Niemcy. Było również oświadczenie, że Niemcy są gotowe do zmierzenia się z każdym przeciwnikiem, który by tylko tego zapragnął. Na Litwie nowe niespodzianki. W dwa tygodnie po zajęciu przez Niemców kłajpedy generał Rasztikis otrzymał z Berlina zaproszenie na uroczystości w dniu 20 kwietnia 1939 roku związane z 50. rocznicą urodzin kanclerza Hitlera. W związku z tym faktem litewski sztab generalny zajął bardzo znamienne i charakterystyczne stanowisko względem Polski. Do mego prywatnego mieszkania przybył pułkownik Dulksnys i poinformował mnie w imieniu generała Rasztikisa o otrzymaniu przez niego niemieckiego zaproszenia. Zapytał mnie jednocześnie, czy marszałek śmigły jest również zaproszony do Berlina, gdyż generał Rasztikis pragnąłby uzgodnić z Polską swoje stanowisko w tej sprawie. Odpowiedziałem, że nie wiem nic o zaproszeniu marszałka Śmigłego-Rydza, ale przypuszczam, że nawet gdyby było ono z Berlina wysłane... To zapewne nie będzie przyjęte. Obiecałem pułkownikowi Dulksnysowi, że niezwłocznie połączę się z Warszawą i dam mu odpowiedź oficjalną. Połączyłem się więc ze sztabem głównym w Warszawie. Po dość niezręcznej rozmowie, z wyraźnie zaskoczonym tym pytaniem zastępcą szefa oddziału drugiego, pod pułkownikiem dyplomowanym Stefanem Majerem, i po długim oczekiwaniu otrzymałem oświadczenie oficjalne, że... Polska nie była zaproszona na tę uroczystość do Berlina, a nawet gdyby była to zaproszenie, nie byłoby przyjęte i marszałek śmigły ryc nie pojechałby. Zakomunikowałem wieczorem tegoż dnia osobiście tę odpowiedź pułkownikowi Dulksnesowi, który mi oświadczył w zamian, że w tym czasie okoliczności tak się ułożyły, iż rząd litewski uznał za niemożliwe uchylanie się generała Rasztikisa, od przyjęcia zaproszenia do Berlina i że na Radzie Ministrów zapadła uchwała, aby naczelny wódz Armii Litewskiej wziął udział w uroczystościach 50 lecia Hitlera w Berlinie. Pułkownik Dulksnes był trochę zmieszany i dodał w formie usprawiedliwienia, że do Berlina jadą również naczelni wodzowie innych państw bałtyckich, mianowicie generał Balodis z Łotwy i generał Leidoner z Estonii. Nie byłem zbyt zdziwiony zmianą pierwotnej decyzji co do wizyty generała Rasztikisa w Berlinie, podpisany bowiem przez państwa bałtyckie Pakt o Nieagresji z Niemcami. Wszystkich ich solidarnie obowiązuje. W tym samym dniu nastąpiło pewne wyjaśnienie tej sprawy. Minister Spraw Zagranicznych Litwy wieczorem zaprosił ministra Harwata, do siebie na rozmowę i powiadomił go, że wizyta generała Rasztikisa w Berlinie w niczym nie powinna zaszkodzić stosunkom Litwy z Polską i nie narusza w żadnym stopniu najszczerszych chęci Litwy do rozwoju dalszych nici porozumienia z Polską, na dowód czego rząd litewski proponuje, aby generał Rasztikis mógł złożyć zapowiedzianą wizytę w Warszawie jeszcze w maju bieżącego roku. Zakomunikowaliśmy to obaj w Warszawie. W odpowiedzi Sztab Główny i Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleciło zakomunikować Litwinom, że generał Rasztikis jest najserdeczniej oczekiwany w Polsce w pierwszej połowie maja 1939 roku. Termin dokładny miałem ustalić w porozumieniu z litewskim sztabem.